Broadcasting in over 30 languages to more than 30 cultural communities. This is 100.7 <laughs> FM Toronto. To Polskie Radio w Kanadzie. Nadajemy w paśmie FM 100.7. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18.30 do godziny 19.30. A w niedzielę od godziny 17.00 do 20.00. W piękne, słoneczne popołudnie, niedzielne popołudnie witają serdecznie Karolina i Ryszard. Witamy Państwa dzisiaj, niedziela, 2 czerwca, imieniny Erasma i Marianny. Solenizantom i solenizantkom życzymy wszystkiego, co najlepsze, zwłaszcza w tak słonecznym dniu, tak jak już powiedział Ryszard. I dołączamy dedykację, piosenkę. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nie napiszę o Kolejnej piosenki, miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam co z natury ma. Dziękuje Jestem jak ta wapla wody, odbijam <speaking> sobie świat i wasze biedne głowy. staram się was nieć, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie składać, mówić coś nie tak, za nic nie przepraszać, nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość, nie wodpić warto swoją miarę. Jestem ku komu ufać, jak nie sobie wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt wątpisz, zobacz, nie stoimy, dziś się potyżą. i Jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać, to moja smuta serca, wyczyszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na to. Polonia, Toronto, polski Radio w Kanadzie nadajemy w paśmie FM 100.7 w niedzielę od 17 do 20. Przegląd wydarzeń kanadyjskich minionego tygodnia przygotował Paweł Maślanka. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził nowe przepisy dotyczące pakowanych produktów mięsnych. Dotyczy to etykiet podających pochodzenie zwierząt na każdym opakowaniu. Etykiety muszą informować, gdzie zwierzę przyszło na świat, gdzie było hodowane i gdzie zostało zabite. Zmienione przepisy weszły w życie natychmiast, ale pozwalają na sześciomiesięczny okres dostosowania się do nich. Kanadyjski minister rolnictwa Gary Ritz twierdzi, że zmiany te są niezgodne z przepisami Światowej Organizacji Handlowej i zapowiedział zwalczanie tego przepisu na arenie międzynarodowej. Według ministra podanie na etykietach kraju pochodzenia zwierzęcia przyczyniło się do dużego spadku eksportu kanadyjskiego bydła i świń. Ritz dodał również, że rozważa akcję odwetową dotyczącą produktów ze Stanów Zjednoczonych, ale nie sprecyzował, czy chodzi tylko o mięso, czy też o inne produkty. Service Ontario wysyłając do kierowców zawiadomienia o odnowieniu opłaty za sticker, czyli odnowę rejestracji samochodu, informuje również o zaostrzeniu przepisów drogowych. Najważniejsze z nich to m.in. to, że każdy kierowca zatrzymany podczas jazdy i u którego badanie wykaże nawet kroplę alkoholu, zostanie zawieszony w prowadzeniu pojazdu na 24 godziny, za drugim razem grozi mu dodatkowo grzywna w wysokości 500 dolarów, a za trzecim razem nawet 30-dniowe zawieszenie prawa jazdy. Jest to kara administracyjna bez orzeczenia o winie w sądzie, z którego to powodu firmy ubezpieczeniowe nie powinny o nich wiedzieć i nie powinno to wpływać na koszt ubezpieczenia samochodowego. Kolejna zmiana dotyczy korzystania z telefonu podczas jazdy, i mandat w tym przypadku wzrósł do 500 dolarów, a zapalenie tytoniu podczas gdy w samochodzie przebywa dziecko poniżej 16 roku życia, mandat wynosi 250 dolarów. Wymaga się również od kierowców, aby w przypadku mijania pojazdu uprzywilejowanego z włączonymi światłami, a stojącego na poboczu, aby zmieniali pasmo ruchu na dalsze, o ile jest to bezpieczne. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu grozi kara do 2000 dolarów, utrata trzech punktów, a nawet 6 miesięcy więzienia. Warto więc zapoznać się z nowymi przepisami i zapomnieć o starych przyzwyczajeniach. Pomimo ciągłych problemów i kontrowersji otaczających burmistrza Toronto, Rob, Roba Forda, jego popularność nie zmalała. Poinformowała o tym gazeta Toronto Star która zazwyczaj jest powodem kontrowersji wokół jego osoby. Jak wynika z najnowszego sondażu Forum Research, Ford nadal dysponuje 36 poparciem, czyli tak samo jak na początku maja. Wielu ankietowanych twierdzi, że interesuje ich to, co Ford robi dla miasta, a nie w życiu prywatnym. Przypomnijmy, że Toronto Star opublikował artykuł oskarżający burmistrza o narkotyków na podstawie filmu wideo, którego nikt oprócz dziennikarzy z Toronto Star nie widział. Ford zaprzeczył tym doniesieniom, twierdząc, że są bezpodstawne i bez filmu wideo, bez żadnego dowodu. Jak już wszyscy wiemy, ontaryjski rząd liberalny za pomocą nowych demokratów przegłosował budżet prowincyjny, który może nas kosztować około 2 miliardów dolarów rocznie. Mowa tutaj o nowych, Planowanych podatkach, które pomogą w rozbudowie komunikacji publicznej w rejonie Toronto. Projekt będzie kosztował rodzinę z jednym samochodem 477 dolarów rocznie, a podatki zostaną wprowadzone w następujący sposób: podwyższony zostanie podatek za benzynę o 5 centów za litr, podwyższone ceny parkingu i komunikacji miejskiej oraz podwyżka podatku od sprzedaży. Wszelkich towarów, czyli HST o 1%, co musi jeszcze zostać zatwierdzone przez rząd federalny. Minister transportu Glenn Murray uważa, że 477 dolarów na rodzinę to nie jest duży wydatek, biorąc pod uwagę zyski w przyszłości. Założeniem jest, że po rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej przeciętna osoba będzie miała stację metra lub przystanek tranzytowy, w odległości nie większej niż 2 kilometry. Projekt jest zaplanowany na okres 25 lat i jak na razie szacowany jest na 50 miliardów dolarów. Patrząc jednak na wszystkie inne projekty rządowe, cena ta może i prawdopodobnie zwiększy się jeszcze kilka razy. To wszystko w dzisiejszym programie. Paweł Maślanka, Radio Polonia Toronto. Radio Polonia, Toronto. 170. FM. Sklep delikatesowy Eddie Smith and Deli Market. Zaprasza Polonię na zakupy po promocyjnych cenach. Szynka Virginia, 3,49 za funt. Kiełbasa firmowa 3,79 za funt, mini boczek 4,99 za funt, kotlety schabowe 2,49 za funt oraz inne promocje. Poza tym Edy Smith Deli poleca różnego rodzaju mięsa, nabiał, jajka i warzywa od menonitów. Mięsa krojone na miejscu, przyprawione oraz pakowane próżniowo. Edy Smith Deli Market, 1575 Danda Street East, Mississauga. Telefon 905 625 9617. Maria i Tadeusz Szymańscy zapraszają do korzystania z usług firmy M&T Accounting. Rozliczenia podatkowe, księgowość dla firm, sprawozdania finansowe, podatkowe, payroll, rozliczenie GST i PST. Telefon 905 635 3915. Restauracja Golden Lion to urok starej Europy, bar w marynarskim stylu, soboty, obiad przy akompaniamencie zespołu muzycznego oraz sala bankietowa King's Garden w jednym miejscu przy 15 Ken Motor Avenue w Etobicole. Restauracja i sala bankietowa na specjalne okazje jak chrzest, pierwsza komunia, ślub, rocznice. Restauracja Golden Lion oferuje również dania na wynos. Więcej informacji na stronie www.goldenlion.ca oraz www.kingskreskagarden.com Telefon 416 252 3456. Nagajemy się od poniedziałku do piątku od godziny 18:30 do 19:30 w każdą niedzielę od godziny 17:00 do 20:00. Polonia. Radio Polonia, Radio Polonia, Radio Polonia, Radio Polonia. Przyjemność słuchania. FM 10,7. Po pójtowie rozpoczynamy nasze obrady. Dźwiękowy kalendarz jedynki. Drugi maja. 115 lat temu w Budapeszcie otwarto pierwszą linię metra. Z europejskich stolic tylko Londyn miał wcześniej kolej podziemną. Redaktor Andrzej Sowa. W Budapeszcie są trzy linie metra. Jest również taka linia żółta, krótka dosyć. To było najstarsze metro na kontynencie europejskim, ponieważ w Europie było już metro w Londynie, ale to na wyspach. Nie było metra w Paryżu, nie było w Wiedniu, nie było w Moskwie, nie było w Rzymie. A było już metro w Budapeszcie. To była wówczas metropolia. 95 lat temu urodził się Wacław Kowalski. Znany aktor, niezapomniany Pawlak z filmów Sylwestra Chęcińskiego. Sami swoi, nie ma mocnych. Kochaj albo rzuć. Wacław Kowalski zmarł w 1990 roku. Nie ulega wątpliwości, że te wszystkie rzeczy, chyba, które ja mam, przefiltrowałem jeszcze raz przez siebie i to wsadziłem. Pawlaka. To jest tak, bogata postać, tylko trzeba było mieć jednak ten balast jakichś doświadczeń, przeżyć, żeby to można było zagrać, żeby to nie zagrać, tylko być. To jest najważniejsze. To jest czysty przypadek, że ja zagrałem Pawlaka. Jak się później dowiedziałem nieoficjalnie, że ja byłem piątym kandydatem na tą rolę. 90 lat temu wybuchło Trzecie Powstanie Śląskie, zorganizowane, jak pisali Niemcy, ze zbrodniczą wręcz genialnością. Adam Ciołkosz. W czasie strasznie ciężkiej i krwawej bitwy o Górę Świętej Anny dowodziłem w akcji na Gogolin pociągiem pancernym nr 1. Zbudowaliśmy ten pociąg z niczego, na kopalni MMA pod Wodzisławiem. Załogę stanowili górnicy śląscy, wszystko było w tym pociągu improwizowane... Uzbrojenie było wadliwe, CKM-y się, ale trzeba się było bić. W roku 1942 urodził się Bogusław Kaczyński, dziennikarz, muzyk, wybitny znawca opery. Wielka gala, jak zwykle zatytułowana Wielka Sława to Żart i żeby wszyscy wzięli sobie te słowa do serca i żeby wiedzieli, że to się kończy żartem wszystko. W roku 1942 urodził się Wojciech Przoniak, wybitny aktor teatralny i filmowy o renomie międzynarodowej. Kultura społeczeństwa dotyczy wszystkiego, od kultury jedzenia, do kultury myślenia, do traktowania drugiego człowieka itd. Uważam, że tutaj my mamy jako społeczeństwo nieprawdopodobną zaległości. Rok 1945. Armia Czerwona przy współudziale Wojska Polskiego zdobyła Berlin. Myśmy zatrzymali się przy biurku Hitlera. Ja sięgnąłem do szuflady. Edmund Osmańczyk. Zobaczyłem, że jest papier listowy z nadrukiem del Führer und Reichskanzler. Wobec tego rozdałem kolegom i no i usiedliśmy na takich skrzynkach od medali dla matek, które utraciły synów na wojnie. Piszeliśmy nasze korespondencje o zdobyciu Kancelarii Rzeszy. Słuchacze Radia Polonia Toronto pozdrawia Eleni. Słuchają Państwo niedzielne audycji Radio Polnienia Toronto. Ponownie gościem suda jest Oblad Maryi Niepokalanej, ojciec Marek Skiba. Jest założycielem Stowarzyszenia Maryi Niepokalanej i inicjatorem rekolekcyjnego Domu Chleba w Osłej w Polsce. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że wielu nowych dołączyło do nas i tych też pozdrawiam. Na pewno. <śmiech> Proszę opowiedzieć, jak powstał Dom Chleba i jaki jest cel działalności. Skąd w ogóle taka inicjatywa? Tak się wsłuchując to pierwsze pytanie w tej pierwszą części pan powiedział, że założycielem jest ojciec Marewski, bo ja myślę, że założycielem wszystkich dzieł w kościele jest Jezus Chrystus i to było w sercu Boga od niepamiętnych czasów, bo ta wioska, chyba może wspominałem ostatnio w czasie poprzedniej audycji, ma 800 lat katolicyzmu i tam była przez te wszystkie wieki przynajmniej jedna rodzina katolicka, chociaż dzieje tej wioski były różne. I myślę, że ta łaska obecności Chrystusa Eucharystycznego i przyznawania się do kościoła katolickiego tam, ale także to, co i tą łaską nie jest, bo tam i była filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen. To ciekawostka, tam właśnie w naszym, w tej naszej miejscowości, w której jest dom chleba, czyli to nasze osłowskie Betlejem, byli sprowadzani y, młodzi obrońcy Warszawy z czasu powstania warszawskiego i tam ci młodzi ludzie, dziewczęta i chłopacy byli, pracowali y, u Bauera, ale także y, w, tych, w tym obozie, w tym karcerze, bo to był obóz karny Gross Rosen. Więc to była, to jest tak naj. Krócej mówiąc, wioska, miejscowość łaski i, i można powiedzieć przekleństwa, bo zamordowano tam swojego czasu. Księdza i, i, i siostry zakonne mówi o tym, żeby pokazać, na jakich gruzach, można powiedzieć na łasce i gruzach powstał, powstała ta myśl domu chleba. Jeżeli chodzi o sam takie, o, o to, kiedy ja odkrywałem z młodzieżą przede wszystkim, a potem zostało to pobłogosławione przez. Hierarchów Kościoła, bo to jest od dwóch lat a misja kanoniczna, to można powiedzieć, zaczynało się to tak obrazowo mówiąc odkrywamy piękno tego, co stare, ale to, co bym powiedział, jest cechą nowej ewangelizacji. Ten sam Chrystus, ale z nowym zapałem, z, nowym, z nową gorliwością, z nowymi środkami, nowymi metodami. Więc taki obraz może podam. Brali ludzie na przykład po tydzień czasu urlopy, przyjeżdżali ze mną, ja też w ramach swojego urlopu i remontowaliśmy ten dom. Pewnego razu byli tacy też górale, bo pracowałem w różnych parafiach w Polsce. Taki Janeczek pamiętam wbił taki powiedzmy łom w, w sufit. Ja mówię, Jasiu, co ty robisz? Rozbijesz cały ten dom. On mówi, zobacz, łociec, jakie to fajne. I rozbił po prostu ten, ten, ten sufit, można powiedzieć, który był zbudowany z takiej gliny, sieczki, słomy, a pod spodem jeszcze była taka, takie siano bardzo stare, bo to dwustuletni dom i pokazał się piękny sufit. Ale żeby do tego to piękno pokazać lepiej, trzeba było to jeszcze oczyścić, jeszcze za, jakoś zaimpregnować. I w ten sposób można powiedzieć tak, najpierw taką, no zawsze modlitwą. Modlitwa ustępowała, modlitwie wszystko ustępowało, jak mówił błogosławiony Jan Paweł, ale i pracą z dziećmi, młodzieżą, kobiety, potem dołączyli y, mężczyźni. Tu jest ogromna rola właśnie takiego zaangażowania młodzieży. Na jednych z wakacji na przykład, bo to najlepiej oddają przykłady, bo tu można opowiadać tysiące godzin o tym wszystkim. Młodzież, która y, wykopała naokoło powiedzmy taki drenaż, włożyliśmy tam fachowo, nam pokazali jak to zrobić, takie rury drenażowe, ale oni swoimi rączkami, młodzież 12-17 lat można powiedzieć, wrzucili 20 ton takiego kamyka, który po prostu pozwala, żeby ta, ta, ta woda... Y, która jest deszczowa, spadała głębiej Innym razem możemy powiedzieć że Na początku nie mieliśmy środków W ogóle żadnych To po prostu malowaliśmy Taki przykład tutaj bożenko opowiadałem Przed wejściem do studium. Malowaliśmy co popadło można powiedzieć Bo tylko mieliśmy jeden kolor farby I po prostu to co można było to malowaliśmy Doszliśmy tak gdzieś koło drugiej, trzeciej nad ranem Spotkaliśmy się w takim jednym pomieszczeniu Bo już nic nie było do malowania no i wtedy oczywiście taka głupawka, wszyscy się śmieją, okna tam już nie było od tej farby i część poszła spać, a młodzież jeszcze nie. No to ja chciałem być z nimi, więc zostałem do końca. Wyszliśmy już tak nad ranem, już słońce tak świtało, pomalowaliśmy jeszcze taką studnię, już nie było nic do malowania. Moja mamusia wstała i ja mówię, mamusia, słuchaj, jak się gasi wapno, bo tutaj jeszcze była, byłaby taka do, do wybielenia taki przedsionek. Mamusia mówi do mnie, jakie wapno, to się trzy dni wcześniej albo tydzień gasi, żeby to przygotować. Idźcie spać w końcu. No, chcę pokazać takiego ducha. Towarzyszył nam duch tego, co mam nadzieję jest odrobinę udziałem tego, co było pierwszych chrześcijan. Oni po prostu nie liczyli czasu, pieniędzy. Oni byli, mieli przed sobą tą wizję no, pomocy drugiemu do zbawienia. Tak to powstało, jeżeli chodzi o fakty. No to 13 lat modlitwy, ciężkiej pracy, 7 lat dialogu z hierarchami. Przyjechali, zobaczyli, uwierzyli, a my dzisiaj cieszymy się tym po prostu i cieszymy się, że mamy nowych przyjaciół w Kanadzie. Wspomniał ojciec o Gross Rosen, obóz koncentracyjny w Niemczech. Tam był, więźniem był, był również mój ojciec, dlatego ojciec wspomniał o tym i to tak w, w pamięci mi utkwiło. Zawsze mówił ojciec, co to za obóz był, był bardzo ciężki. Tam ludzie jak muchy padali. Tak, a, a, ta, a ten, ta filia obozu groszeń to był, to był karny obóz u nas. Tam zresztą były produkowane też elementy do samolotu bojowego, który nie został skończony przez Niemców. V1, V2. V1, tak. I tam wiele jeszcze innych ciekawostek takich. Stamtąd pochodzi także człowiek, nie pamiętam nazwiska, Niemiec, który uchodzi za ojca gramatyki niemieckiej. Wiele ciekawych, no mówię, miejsce łaski i miejsce przekleństwa. Dlatego właśnie. W Wierzę, że, że dlatego te serca tak się otwierają i cały czas mamy ludzi, którzy adorują Jezusa Chrystusa, którzy tak jak to Benedyktyni kiedyś odkryli. To jest cały czas aktualne. Ora et labora. Módl się i pracuj. Odcinamy tych młodych, jak oni przychodzą od mediów i zwyczajnie po prostu nie robimy żadnego obozu koncentracyjnego, ale, ale po prostu wprowadzamy ich w inną rzeczywistość, w kontakt z nie ma tego przemusu. Nie. To znaczy, to przemusu nigdy, bo Jezus zawsze mówi, jeżeli chcesz. Ale wymaganie tak. Jest tak, że ja też cierpliwość tracę. Jestem może moja, dlatego, że moja babcia była Włoszką, więc trochę mam choleryczny temperament i oczywiście podniosę nieraz głos, ale nie zdarza się nie zdarzyło mi się, jak, jak, jak sobie przypominam, żeby ktoś powiedział, ksiądz mnie nie lubi, ksiądz mnie krzywdzi. Nie, on wie, że nawet gdy na niego wtedy podniosę głos, to, to dlatego, że dla jego dobra. To nie dlatego, że jestem zły na niego, tylko faktycznie umówiliśmy się inaczej. Była taka sytuacja, kiedy z rana o siódmej trzeba było wstawać na Eucharystię. Młodzi, to było nie było wtedy łóżek, leżeli pokotę można powiedzieć, w, takiej, w tak zwanej lodówce. To znaczy lodówka to była taka duża hala, podłoga tylko zrobiona, oni na takich materacach, nieduży na kocach, bo nie było nawet materacy i te dzieci, młodzież leżały tak pokotem, zmęczone po kilku dniach pracy o siódmej msza, nie ma zmiłuj. Więc ja już do przygotowy, a oni wciąż leżą, ja podchodzę do nich już w ornacie przygotowany, pytam się dlaczego nie wstajecie? Wszyscy patrzą na tego najstarszego mówią, bo Karol nie wstaje. Ja trochę podniosłem wtedy głos, trochę ich drgnęło i mówię, macie 30 sekund albo wstajecie, albo proszę bardzo idźcie pieszo do domu, a było 50 km, trochę żartowałem, że pójdą pieszo, ale oni wstali w tych piżamach jak wojsko takie po wojnie. Przetrzymali ten kryzys. Wszyscy byli wdzięczni i szczęśliwi. Jeszcze taka, jeden moment na przykład. Oni mają problem z rozmawianiem z rozmawianiem z rodzicami i pyta się ten najstarszy, mówi, o czym ja z księdzem będę rozmawiał przez godzinę, bo taka zasada była, że po posiłku, modlimy się przed, ale po posiłku godziny siedzimy, patrzymy się na siebie, nie masz o czym ze mną rozmawiać, zobaczysz, że będziesz miał. Po dwóch, trzech, czterech dniach ci ludzie znajdują tematy. Wieczory były niekończące się, czy przy ognisku, czy przy kominku, tylko rzeczywiście trzeba jakoś umieć dojść do ich serca. Wydaje mi się, że odrobinę Pan Bóg daje nam tej, tej łaski, żebyśmy wspólnie dochodzili do serc tych młodych. Dziękuję za słowa, że ojciec powiedział, że w pewnym sensie usprawiedliwia mnie, że gdy podnoszę głos, to dla dobra tej osoby. Jeżeli to jest z miłością, niech Bóg Oczywiście. błogosławi. <laughs> Dom chleba rozwija się bardzo intensywnie, ale do zagospodarowania i wykończenia tego dzieła potrzeba wsparcia finansowego. Tydzień temu w Misesadze odbył się charytatywny bankier na rzecz domu chleba. Stąd wizyta ojca w Kanadzie. Kto był organizatorem i jak będzie kontynuowana pomoc z Kanady? Może zapytamy Pani Bożenki. Tak, ja jestem właśnie jedną z organizatorek tego bankietu, łącznie z moimi najlepszymi przyjaciółmi, którzy też mi dużo pomogli i zawsze mnie wspierali w moich trudnych chwilach, bo było ich wiele. Dobrze mieć takich przyjaciół. Tak, naprawdę życzyłabym każdemu i tak jak powiedziałam na bankiecie, że z taką grupą ludzi mogę ba taki bankiet organizować co miesiąc. O, proszę to nie mówić, bo znam z tego, Pani Bożenko. Będziemy tak wspólnie naprawdę, organizować. Tak naprawdę było i tego nie mogę zatamować, żeby nie powiedzieć. No oczywiście tak samo jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim sponsorom Oczywiście panu Ryszardowi przede wszystkim też, który nam użyczył swojej życzliwości i przyjął nas do studia, żeby przeprowadzić taki wywiad. A nawet zachęcił, przepraszam, żebyśmy przyszli po raz drugi. No niestety, tak. bo szczęście. Twarzy... Tak. Dziękuję. I właśnie, no jak będzie przebiegać cały przebieg... Bo przy konkresie Polonii Kanadyjskiej zostało otwarte konto. Każdy, kto chciałby złożyć jakąkolwiek kwotę, może wpłacać na konto za dotacją Dom Chleba Osla. Już od sumy 50 dolarów będzie wydawane pokwitowanie do rozliczenia podatkowego, tak? Tak, tak, tak. Właśnie już od 50 dolarów i to każdy dostanie pokwitowanie. Można czeki przywozić osobiście pod adres 3550 Legii. Boulevard West, to Toronto, 3, 11, Shore, 3055. 3055, tak. Nie 550, 3055. Dobry. Ja... Ojciec <laughs> ma bardzo dobre pamięć. <laughs> Musimy co mu mówi. Możliwe, że może... pomieszałam numerki. No i tam trzeba właśnie dopisać adnotacji, bo to jest bardzo ważne, bo to konto jest zatytułowane Dom Chleba, przycinek Osla i z kolei musi, każdy ofiarodawca musi także mieć na czeku swój adres, dlatego, że wtedy... Nawet jak wpłacać 10 dolarów, musi być adres, yy, czy jak powyżej 50? Powyżej 50, żeby było do rozliczenia, do rozliczenia podatkowego. podatkowego. I wtedy Kongres Polonii Kanadyjskiej wystawi dla każdego już do odpisu, także to też jest pożyteczne dla takich osób, prawda? Nie tylko można dać jako Pomóc Dom Chleba, a także dostać pokwitowanie do rozliczenia podatkowego. No także zrobiliśmy piękny bankiet, z którego też całość poszła na Pomoc. rzecz Domu Chleba, z czego się bardzo cieszę. Bo naprawdę ludzie bardzo się cieszyli, także wszyscy byli bardzo zadowoleni, i właśnie jak to miło słyszeć, jak y, tą radość od ludzi, jak teraz się spotykamy ponownie i każdy mówi w ten sposób: No, był, było super, było pięknie, organizacja super, kiedy będziecie robić jeszcze raz? I, i to tak naprawdę człowieka umacnia, nie? No, oczywiście, I dlatego, bo tak to samo, jest dobra taka inicjatywa, dobra rzecz. Y, tak, także y, czuję się bardzo, bardzo umocniona. Dobry. Prawdziwy I, chyba, dlatego tak. przepraszam, może to jest prawdziwy, i chociażby dzisiejszy dzień. Procesja z Bożym ciała, po Eucharystii, spotkanie tych parafian, których po raz pierwszy tak naprawdę spotkaliśmy. Oni przyszli, słuchali, pusiliśmy slajdy, było dużo pytań, więc ten Duch Święty to nie jest kwestia historii, to jest kwestia, że Bóg wciąż to zakłada, pobudza nowe serca. Także i radość tych ludzi, prawda? To radość. można było, byłoby I dużo I takie uwielbiać. zainteresowanie właśnie, o czym ten Dom Chleba jest, dla kogo, jak to przebiega, pomoc tej młodzieży zagubionej. No a niestety, jeśli nie będziemy stawiać na młodzież, na której właśnie się opiera całe życie w przyszłości naszej. No to do czego to dojdzie, prawda? Bardzo ciekawa rzecz, która się stała i w trakcie tych naszych rozmów, spotka taki, spotkań takich rodzinnych. Ludzie się bardzo otwierają. Ja już pomijam to, to co do kapłana, dlatego, że są spowiedzi piękne, są intencje mszy o nawrócenie. Kilka dzisiaj było takich rozmów. Proszę się pomodlić za mojego syna i, i, i matka płacze i mówię, każdej mamy modlitwa jest wysłuchana i ty jesteś mamą wszystkich, wszystkich dzieci. I, a ciekawa rzecz właśnie, kiedy mówią za swojego syna, niech ksiądz dopisze także za wszystkie dzieci pogubione, za tych, za których ksiądz posługuje, więc budzi się pewna świadomość pomocy nie tylko w swoim podwórku, bo jak kogoś bieda dotknie, to potem on jest wrażliwy też na, na biedę także tak zwanych obcych ludzi. Stają mu się bliscy taką rodziną i my tej rodzinie tutaj doświadczamy tak samo. Ale jest tak przyjemnie zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. Zgodnie ze słowami Pisma na Świętego więcej radości jest zdawania, aniżeli zbrania. Aczkolwiek umieć wziąć i na rzecz, dobrze z tego skorzystać, to też trzeba mieć pokorę. Bo pamiętam takie wydarzenie, na przykład chodzimy, robimy Młynfest w Polsce dla młodzieży. To jest takie tygodniowe wydarzenie, warsztaty, ikony, tańca różnych tam takich, żeby dojść do ich serca. I oczywiście oni płacą 50, teraz 70 zł na tydzień. Woda, prąd, jedzenie dla nich. Bo szukamy sponsorów, chcemy ich tylko przygarnąć. No i chodzimy, żeby coś uzyskać. Byliśmy w jednym, już nie będę mówił gdzie i co. I jeden z takich właśnie wysoko postawionych ludzi, z taką dość taką, no, nieukrywaną pogardą mówi co, książ na żebry przyszedł, tak? Ja mówię, a tak, wie pan, na żebry dla, dla, dla pana dzieci. Ja sobie ze swoimi poradzę, powiada. Ja mówię, taki pan mądry? A co, pana dzieci po ulicy nie chodzą? Pan myśli, że, że co pan na księżycu żyje? Troszkę mnie to uniosło. Okazuje się, że potem zrozumieli pewną sprawę. Tu nie chodzi o to, że wiadomo, że każdy ma problemy dzisiaj finansowe. I to nawet nie o to chodzi. Ale jeżeli y, może przysłać człowieka, który zachwyci pasją tym, co oni robią, to nie chodzi o pieniądze. Najmniej chodzi o pieniądze. Tak naprawdę chodzi o serce. I wielu ludzi spotykamy, którzy mówią, słuchaj, ja potrzebuję ciebie, potrzebuję twojego, twojego serca, twojej prawdy. Zresztą tak nawiasem mówiąc, ja trochę pracowałem na ulicy dwa lata tak na ulicy z takimi uzależnionymi. Na matach z nimi spałem i, i, i jadłem w tych barach. I nawet wtedy połudziłem. ojciec poznał ich życie. Tak, Potrzebuj bardzo dużo. To wygląda, Bardziej siebie poznałem. Oni troszeczkę odkryli mi oczy, powiedzieli, ksiądz nie udawaj, zrywaj maski. Bo my, Tak, i to u nas jest na porządku dziennym. My, mając piękne garniturki, uczesane włoski, no ja akurat nie mam, nie mam tego problemu, bo już trochę nie wypadłem. <laughs> Ale, dosały, Ale oni uczą prawdy, są wulgarni, są może nie, nie, nie, nie bardzo Ładnie wyglądający, nie pachnący i nie bardzo dobrze żyjący, ale oni są prawdziwi. I ci ludzie, do których my idziemy, pomagamy im, oni są darem dla nas. To nie jest łaska, że my robimy coś dla nich, to jest dar Boga dla nas. Tak jak do Faustyny świętej przed żebrak, i to przyszedł Jezus. My tak możemy mówić, to jeżeli ja się mógłbym długo mówić, to jest problem, że my się wywyższamy nawet przy, nie przyznając się do tego, że ja się czuję lepszy, bo ja rzucę tego pieniążka. Nie, jeżeli ja rzucę go bez miłości, on to wyczuje i ja nie będę miał zasługi. A niechby by Bóg sprawił, żebym chociaż odrobinę dawał, ale żeby to z miłością było. I za to jeszcze raz dziękujemy za, te, za to serce okazane, także panu redaktorowi i wszystkim, którzy się na nas otworzyli. Przy okazji, czy ojciec chciałby kogoś pozdrowić? No już starym zwyczajem pozdrawiam męża, Jasia. Bo Bożenki, Jasia i syna Eryczka i wszystkich przyjaciół i tych za chwilę, u których będziemy gościć. Jasiu, Stasiu, pozdrawiamy serdecznie. Już kończymy i lecimy do ciebie na skrzydłach. Dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Życzymy wytrwałości i sił w, i sił w kontynuowaniu tego pięknego dzieła, które służy zagubionej młodzieży. z studia była pani Bożenka i oblad Maryi Niepokalanej, ojciec Marek Skiba. Bardzo Do dziękujemy. dziękujemy bardzo. Niech Bóg błogosławi Radio Polonia w Toronto. W imię Ojca Isna i Ducha Świętego. To Buying a car or SUV is one of life's biggest decisions. But Old Mill Cadillac Chevrolet Buick GMC, located at Jane and St. Clair in the heart of Toronto, has the right vehicle for you. Offers from 0% financing and up to $9,500 in cash credits. This month, $8.88 for an oil change hand car wash and vacuum on most vehicles. And if you think that's cheap, wait till you see our car prices. Hey Toronto, your keys are here. And now, a word from Freshco shopper, Sarah. I pride myself on getting cheap prices on everything, especially groceries. I've checked out all the stores, the non-frilly one, the basic one, the one that sells clothes. But once I tried Freshco, well... That was it. I'm always finding cheap things. This week at Fresco, 500 gram Black Diamond cheese bars only 377. 18 large grade A eggs just 297. Oh, and the store itself? Mua! Do zobaczenia przy stoisku Fresko podczas Dnia Kanady w długi weekend na piknik u the Scotiabank Chin International Picnic has something for everyone. Hi, I'm Lenny Lombardi, president of Chin Radio and TV International, inviting you to the greatest show on Earth. Enjoy world beat music from Italy, Portugal, South Asia, China, the Philippines, the Caribbean, and Latin America, plus sporting events like boxing, wrestling, and bike races, midway rides, and petting zoo for the kids. The International Folklore Dance Competition, Scotiabank's Rising Star Contest, and new this year, are spectacular their fireworks the scotia bank chin international picnic june 29th 30th and july 1st at exhibition place admission is free for details visit chinradio.com don't drink and drive drinking and driving puts your life in danger as well as the lives of others live your life don't throw it away Please, don't drink and drive. This message brought to you by Chin Radio. Pies mnie ugryzł. I jak przed nim uciekałem, to potrącił mnie samochód. Na koniec podkląłem się o krawężnik i złamałem nogę, a moja firma No właśnie, jeśli doznałeś obrażeń ciała, a twoja firma ubezpieczeniowa odmówiła ci należnego odszkodowania, zadzwoń pod numer 416-239-8990. Biuro Adwokackie IPAX Law Office już od 25 lat skutecznie pomaga swoim klientom w odzyskiwaniu należnych odszkodowań. 416-239-8990. Bezpłatna konsultacja. Jacek Maludziński. Ten telefon to początek końca twoich problemów. Window Gallery Dekor. Pierwszy sklep z polskimi firankami w Kanadzie. Setki bajecznych kolorów i wzorów firanek, zasłon paneli, obrusów i bielizny pościelowej. Gotowe wyroby, a także możliwość uszycia dekoracji według Twojego pomysłu. Zniżki dla seniorów. Window Gallery Dekor 708A Burnham Thorpe East w Missisadze. Dwa skrzyżowania na południe od kościoła świętego Maksymiliana Kolbe. Telefon 905 272-1740 905-272-1740 Uwaga! Tylko teraz promocja. Na hasło Radio Polonia otrzymasz aż 50% zniżki na zakupy w sklepie Window Galery Dekor. Uwaga, uwaga! Chcesz mieć najtańsze opłaty za telefon komórkowy i najlepszy plan miesięczny? Przyjdź do Public Mobile. Z nielimitowanymi planami na rozmowy i z opłatą już od 19 dolarów nie znajdziesz lepszej oferty. Chcesz więcej? Public Mobile oferuje pełen pakiet. Nielimitowane rozmowy, smsy i internet w Twoim telefonie. W cenie jedynie 29 dolarów miesięcznie. Bez ograniczeń, bez umowy, bez niespodzianek. Najniższa cena w Kanadzie za tego typu ofertę. Po więcej informacji odwiedź Public Mobile już dziś. Public Mobile. Everybody talk. Specjalna oferta tylko dla słuchaczy Radio Polonia Toronto. Wysyłka gotówki do Polski. Do 500 dolarów za jedyne 8 dolarów. Przy użyciu sieci banku pocztowego w oddziale Public Mobile przy 3100 Dixie Road. Zniżka na hasło Radio Polonia. Tu Radio Polonia Toronto. Nasz telefon 416 938 7141. 416 938 7141. Radio Polonia. tylko dla ciebie zawsze dla ciebie radio Polonia. Słuchacie Państwo niedzielnej audycji Radio Polonia Toronto. A teraz niezbyt wesołe wieści dotyczące polonijnych mediów w Kanadzie. Otóż jak podano nie będzie już więcej polskiego programu w stacji Omni. Poza likwidacją, niedawną likwidacją kanału informacyjnego City News kierownictwo Rogersa dokonało kolejnych cięć w wieloetnicznej telewizji Omni. Poza programem skierowanym do wschodnioazjatyckiej kanadyjskiej grupy etnicznej zrezygnowano również z emitowanego godzinnego polskiego programu InKultura. Z dużej niegdyś i urozmaiconej mozaiki programów etnicznych produkowanych przez stację Omni pozostało już bardzo mało. Cięcia dotknęły również wiele innych programów. Jak podaje portal basement.com, trudno nie odnieść wrażenia, że kierownictwo Rogers Media metodą salami, czyli plasterek po plasterku, zmierza do likwidacji jedynego wieloetnicznego programu telewizyjnego w Kanadzie, na który Rogers Media ma koncesję od Canadian Radio, Television and Telecommunication Commission. Metody Rogers Media wydają się wskazywać na jeden cel, by przekonać Kanadyjską Komisję Radiofonii, Telewizji i Telekomunikacji, by koncesję na wieloetniczny etniczny kanał zamieniła na normalny kolejny kanał telewizyjny, np. sportowy, że telewizja wieloetniczna nie ma racji bytu. Pierwszym krokiem były ubiegłoroczne cięcia programowe, które dotknęły między innymi polski program z Ukosa i wiele innych programów etnicznych. Tegoroczna likwidacja kolejnych programów Omni jest niestety kolejnym krokiem do tego celu. Zapobiegliwość jest jednym z najwspanialszych podarunków, jakie możesz ofiarować swojej rodzinie. Assumption Catholic Cemetery w Mysysadze. Doświadczeni konsultanci rodzinni pomogą Ci podjąć świadome decyzje. Z możliwością spłaty w ciągu 48 miesięcy bez odsetek i z małą zaliczką możesz być pewien, że Twoje oczekiwania zostaną spełnione bez finansowej szkody dla Twoich bliskich. Aby otrzymać darmowy przewodnik estate planning oraz DVD, zadzwoń 416 733 8544 lub odwiedź stronę internetową catholic cemeteriescom Assumption w Mysysadze. Katolicki Cmentarz. Katolicka Tradycja.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 To wszystko. Mam zawsze coś do zrobienia. W tym roku od Fresco 500 gram Black Diamond Cheese Bars. Najlepiej 3,77. 18 large grade A eggs. Jeszcze 2,97. A, i na stół całkowicie? Do zobaczenia przy Stoisku Fresco podczas Dnia Kanady w długi weekend na piknik Chin. Kochani, kto ubezpieczy nasz samochód? Ed Gruszczyk. A dom? Ed Gruszczyk. A ubezpieczenia na życie? Również Ed Gruszczyk. Narodziny dziecka, ślub, kupno nowego samochodu, domu. To tylko kilka z powodów, żeby po rozmowie z przedstawicielem biura Ed Gruszczyk zadzwoń 905 602 6666. 905 602 6666. Tego jeszcze nie było. Baterie na 5 lat oraz serwis Package Plus za aparatami kupionymi w Metro Hearing Clinic. Uwaga! Oferta nie dotyczy aparatu w cenie 300 dolarów za sztukę. Po więcej informacji prosimy dzwonić do naszego biura w Mesysadze. Metro Hearing Clinic 905 273 7717. Adres 3024, Hugh Ontario Street, Biuro 202. Skrzyżowanie Hugh Ontario i Dantas. Duży bezpłatny parking za budynkiem. Telefon 905 273 7717. Zakopane od 13 lat zaprasza na smaczne i zdrowe obiady domowe. Mięso, ziemniaki, surówka tylko 5,99. Powołać się na reklamę, a dostaniesz zupę za darmo. Przygotowujemy catering za jedynie 9,99 od osoby. Imieniny, urodziny, komunia, dania świąteczne. Chcesz zjeść coś smacznego? Przyjdź do Zakopanego. 3061 Lakeshore Boulevard West, róg 11 ulicy Wetobico. Telefon 416 503 3354. Zapraszamy.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 Their fireworks. The Scotiabank Bank Chin International Picnic June 29th, 30th, and July 1st at Exhibition Place. Admission is free. For details, visit chinradio.com. Radio to magia, Radio to Magnes, Radio to Narkotyk. Szukasz najnowszych wiadomości, dobrej muzyki, ciekawostek, wywiadów z interesującymi ludźmi. Włącz Radio Polonia Toronto. Z nami nie będziesz się rodził tak razem być nam ze sobą bez siebie nie jest Te podwórza. Ty cichy dramatów z ceny niezliczonej. Gli sił mi wężli pod w czasy. Ty wspólnie z tobą spędzasz. No nie wolno stracić się, nie wolno stracić się Nie wolno stracić nam Nie wolno stracić się, mm -hmm. nie wolno stracić się Proszę Państwa, teraz informacja z Serwis Ontario, która mówi o zaostrzeniu przepisów ruchu drogowego. Pokrótce postaram się przedstawić kilka najważniejszych zmian, które już w tej chwili są obowiązujące. Otóż każdy kierowca w wieku do 21 lat bez względu na rodzaj posiadanego prawa jazdy nie może mieć w swojej krwi ani kropli alkoholu podczas jazdy. Jeśli zostanie zatrzymany i alkomierz wykaże, że spożywał alkohol, to jego prawo jazdy zostaje natychmiast zawieszone na 24 godziny. Następnie grozi mu grzywna w wysokości 500 dolarów oraz co najmniej 30-dniowe zawieszenie prawa jazdy w przypadku skazania. Każdego kierowcy bez względu na wiek, w którego krwi alko, alkomierz wykaże stężenie alkoholu od 0,05 do 0,08 czeka natychmiastowe zawieszenie prawa jazdy na okres od 3 do 30 dni. Kolejna zmiana to dotycząca, zmiana dotycząca używania telefonu komórkowego, tabletów, smartfonów i innego rodzaju tego typu urządzeń. Otóż kierowcy złapani na korzystaniu podczas jazdy z telefonu komórkowego mogą już zostać ukarani mandatem do wysokości aż 500 dolarów. Nowe przepisy zabraniają tekstowania, mailowania i generalnie rzecz ujmując używania jakichkolwiek klawiszy i przycisków na urządzeniach, których typy już wymieniłam. W samochodzie, w którym przybywa osoba w wieku do 16 lat zabronione jest palenie tytoniu. Mandat może sięgać 250 dolarów. Kolejna zmiana. Ontaryjski kodeks drogowy wymaga od kierowców, aby w przypadku mijania stojącego na poboczu pojazdu uprzywilejowanego z włączonymi światłami zmieniali pasmo ruchu na dalsze, o ile droga ma co najmniej dwa, a manewr jest bezpieczny. I dwie ostatnie zmiany. Na autostradach 403